Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek o Konglomeratu Podcastowego oraz kolejny odcinek z serii Przegląd Komiksowy. Mógłbym zacząć, że tradycyjnie będzie to odcinek różnorodny, ale tak jest zawsze, więc sobie to daruję i przejdę od razu do rzeczy. Na pierwszy rzut w dzisiejszym podcaście pójdzie pierwszy tom Yaoi Market. Jest to seria ze scenariuszem i rysunkami Agnieszki Kamieńskiej, AK, AKI, czy AKA, jak się autorka podpisuje. I jest to albumik, który zbiera pierwsze kilka rozdziałów komiksu, który ukazywał się na webkomiksach. Wydaje mi się, że ukazywał się dlatego, że z tego co widzę to tam y, można przeczytać dwa tomy, a ukazał się niedawno trzeci, więc jeżeli to nie jest tak, że coś jest pomieszane pomiędzy rozdziałami, no to chyba ten komiks przestał się ukazywać online. Niemniej, jest to komiks właśnie z takim rodowodem, komiksu internetowego i ja go otrzymałem od moich szanownych kolegów Skocznego i Szymasa, którzy zaprezentowali, sprezentowali mi ten komiks po ostatniej MFC i to z dedykacją, z wrysami. Bardzo panom tutaj dziękuję. Od razu im zapowiedziałem, że go zrecenzuję w najbliższym Przyglądzie komiksowym. No i jeżeli się zastanawiacie, dlaczego to zostałem uraczony komiksem Yaoi Market. Cóż, to jest od już pewnego czasu taki nasz inside joke, dlatego że ja nie będę ukrywał, że kiedy usłyszałem o tym, że istnieje w ogóle tego rodzaju seria, tego rodzaju zaraz się dowiecie, co mam na myśli no to uznałem, że to jest absolutny samograj i to brzmi tak absurdalnie i niedorzecznie, że muszę to po to kiedyś sięgnąć, no ale nie składało się tak długo, aż właśnie chłopacy ten mój brak nadrobili, no i szybciutko za pierwszy tomik Yaoi Market się zabrałem. No i cóż to jest za komiks? I dlaczego mówię, że wydawało mi się to z jednej strony absurdalne, a z drugiej strony że jest to samograj? Jest to komiks komediowy, romantyczny. Jak z tyłu jest napisane, jest to parodia gatunku shoyo manga, boys love i yaoi. W zasadzie to Jestem w stanie zrozumieć tylko Boys Love, ale z tego co też chyba rzuciłem okiem, to wydaje mi się, że to generalnie chodzi we wszystkich tych terminach o to samo, czyli że mamy homoseksualny, gejowski konkretnie romans i to jest seria raczej skierowana chyba pod czytelniczki gdzie mamy perypetie miłosne chłopaków, no ale co tutaj jest tak wyjątkowego i dlaczego mamy tutaj ten market w tytule, A otóż w tym, że komiksie bohaterami są sklepy. Personifikacje różnego rodzaju sieci handlowych, które możecie kojarzyć z polskich miast i wsi. Głównym bohaterem konkretnie jest niejaki żab kakun, który zostaje przeniesiony do technikum handlowego i dołącza do nowej klasy o profilu spożywczo przemysłowym i dołącza do tej klasy, czy pojawia się w tym że technikum, mając pewien mroczny sekret, który powoduje, że część chłopaków, część sieci handlowych z tejże szkoły patrzy na niego niezbyt przychylnie. No i teraz ja w zasadzie wiedziałem tylko tyle, zabierając się do lektury, że jest to komiks właśnie o sklepach i że to jest jakiś tam romans. No i najpierw rozprawmy się z tym elementem romansowym, czyli z tym, czego się spodziewałem. No, po pierwsze, faktycznie mamy tutaj różne personifikacje sklepów i jest tutaj bardzo dużo humoru związanego bezpośrednio właśnie z tymi sklepami, z jakimiś motywami, które się ze sklepami kojarzą, czyli nie wiem, mamy tutaj chociaż just the Gangsterów, świeżaków z Biedronki, mamy nabijanie się z Piotra i Pawła, już nieistniejącego, notabene, jako kogoś wiekowego, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj też odniesienia, nie wiem, do narodowości konkretnych sieci, więc jest tutaj tego całkiem sporo. I tak, jak muszę przyznać, że z jednej strony część tych żartów jest gruba, i to jest w ogóle domena całego tego albumu, że tutaj naprawdę niektóre te żarty są takie, powiedziałbym, mocno na granicy i podejrzewam, że części z was one po prostu nie podpasują, bo to jest humor tyleż mocny, co dosyć specyficzny. O tyle one są naprawdę zabawne i ja momentami śmiałem się w głos, szczególnie chociażby kiedy dowiadywałem się o Mrocznej Przeszłości, Żabki Kuna i co się stało, że jest w tej chwili nacenzurowanym pośród innych bohaterów no a jeżeli chodzi o tę warstwę romantyczną, no tutaj też jest to oczywiście ogrywane w różny sposób, z jednej strony wizualny no bo nie wiem, kiedy pojawia się na scenie Rossman, no to to jest po prostu postać wyjątkowej urody, do której wszyscy wzdychają mamy tutaj, nie wiem, postaci, które są kreowane na jakichś tam bedbojów i to jest wszystko rysowane właśnie w takim mangowym stylu i te romantyczne uniesienie są też w kadrach no, bardzo mocno podkreślane, nie wiem, jeżeli mamy powłóczyste spojrzenia, to od razu kadry robią się różowe, y, róże, y, nomen, omen, prawdziwe kwiaty zaczynają nam pojawiać się w kadrach itd. Tak Czyli no, tych uniesień tutaj jest sporo, i mamy do tego bardzo właśnie takie wyraźne, też wizualne odniesienia. Mamy sporo odniesień także o natury seksualnej. Ja od razu powiem, że tak jak autorka w paru momentach, pozwalając sobie na metakomentarz, na zasadzie doczytajcie czy sprawdźcie, to musiałem doczytać i sprawdzić, bo nie kumałem jakim tutaj slangiem dostaję na klatę. No, no no cóż, starość, nie radość, jak to mówią. No i ten aspekt no jest spoko. Tutaj mówię, ten romans jest generatorem komedii. Przez to, że mamy te sklepy, które różne motywy z nimi związane są też wykorzystywane, no to no to to jest całkiem zabawne, całkiem pocieszne i gładko się przez to płynie. Natomiast to, na co absolutnie nie byłem przygotowany, co mam wrażenie, że z jednej strony ten komiks winduje, z drugiej strony czyni go bardziej hermetycznym i być może trochę zakorzenionym w konkretnym momencie i czasie i zobaczymy, jak on się będzie starzał, to jest spora ilość odniesień, o charakterze politycznym i to było dla mnie naprawdę duże zaskoczenie, no bo jednak się spodziewałem, że będziemy mieli tutaj no po prostu jakąś taką e, romantyczną historię komediową no, z tymi z tą personifikacją sklepów ale nie, tutaj okazuje się, że pojawia się sporo odniesień do bieżącej polityki dość powiedzieć, że w pewnym momencie Żabka Kun potyka się chociażby o 4 miliony Sasina i to tylko pokazuje, że tak jak powiedziałem wcześniej, humor tutaj czasem jest gruby i no, znów będę musiał się powtórzyć, no to jest coś co albo kupicie z dobrodziejstwem inwentarza i będziecie się śmiali w głos, albo was to w ten czy w inny sposób odrzuci no ja bawiłem się zadziwiająco dobrze, bo naprawdę spodziewałem się, że to będzie no taka po prostu ciekawostka, nic specjalnego a momentami kulałem się ze śmiechu, podrzuciłem to żonie, ona też przeczytała i też jej się podobało córka też się od razu do tego dorwała powiedziałem, że to chyba nie jest do końca dla ciebie, bo pomijając już te odniesienia o charakterze erotycznym, to mówię nie, nie zrozumiesz wszystkiego, no ale przeczytała i też stwierdziła, że, że spoko, więc jak widać można. Yy, wizualnie ten styl mówię jest mocno mangowy, oparty na charakterystycznych barwach poszczególnych sklepów. Yy, z jednej strony w tych kadrach dzieje się dużo, one są dynamiczne, z drugiej strony tutaj nie mamy jakiejś dużej ilości szczegółów, yy, tylko no, to jest bardziej skupione na, na akcji, na mimice, na wyglądzie tych postaci. Ale to wszystko pasuje do siebie i daje nam spójny komiks. No, ja jestem zadowolony. Dzięki, jeszcze raz panowie, że uraczyliście mnie tym pierwszym tomem. I myślę, że już na własną rękę będę czytał kolejne. A jeżeli będę czytał, no to jest też szansa, że w przeglądzie komiksowym o nich usłyszycie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy tytuł. Zmienimy teraz bardzo mocno klimaty i udamy się w kierunku stajni DC Comics. I na pierwszy rzut powracamy do uniwersum Białego Rycerza, czyli takiego alternatywnego uniwersum Batmanowego stworzonego przez Shona Murphy'ego kilka lat temu. I to jest uniwersum, które rozrasta się, które my systematycznie też w Polsce dostajemy i o którym krok po kroku, jak poszczególne albumy się ukazywały Możecie słuchać w przeglądzie komiksowym, bo ja je na bieżąco omawiam, no a dzisiaj sięgam po najnowszy tytuł z tego uniwersum, który się ukazał w Polsce i w zasadzie chyba najnowszy w ogóle na świecie, a mianowicie po Batmana Biały Rycerz Przedstawia. Pokolenie Jokera. Tak jak mamy tutaj ten dopisek, Biały Rycerz przedstawia, no to już to od razu zwiastuje, że jest to nie tyle pełnoprawny kolejny tom z tej serii, ale w zasadzie kolejny spin-off, kolejny dodatek, tak jak mieliśmy to chociażby w przypadku Harley Quinn. Za scenariusz odpowiada Katana Collins w duecie z Klejem MacCormackiem, a za pomysł odpowiada w tym przypadku Sean Murphy. No i dostajemy tutaj jeszcze rysunki Mirki Andolfo, co mnie mocno zdziwiło, bo ja co prawda jej komiksów nie czytałem, ale z tego co widziałem różnego rodzaju jej ilustracje do jej autorskich komiksów, no to szczerze mówiąc, wydawało mi się, że ona ma zupełnie inną kreskę i dopiero post factum tutaj się dowiedziałem, że to ona odpowiada za rysunki no i to było dla mnie zaskoczenie, bo szczerze mówiąc obstawiałem w pierwszej chwili, że mamy tutaj w ogóle powtórkę z całego składu osobowego z Harley Quinn czyli za rysunki odpowiada ta sama osoba? Nie, no ale to nie ma większego znaczenia, bo te rysunki o czym też za chwilę powiem całkiem nieźle wypadają. Pokolenie Jokera to jest komiks który zawiera sześć zeszytów właśnie głównych serii i tak jak możecie domyślić się już po okładce ten tytuł będzie się koncentrował wokół dzieci Jokera i Harley Queen no i tutaj nie dość, że to jest po prostu dokładnie tak jak możecie się domyślić po okładce, to w zasadzie tutaj historia w ogóle jest dosyć zwarta na tle tych wcześniejszych opowieści, które dostawaliśmy, czy to w głównych tomach, czy w tych opowieściach pobocznych bo koncentruję się po prostu na dzieciakach yy, Jokera, którzy tutaj od razu zastrzegam, będą pewne spoilery do wcześniejszych albumów z serii, więc jeżeli yy, tego nie chcecie, nie czytacie tych komiksów, no to czujcie się uprzedzeni, no bo żeby tutaj chociażby zarysować punkt wyjścia, to muszę to powiedzieć, kradną yy, dzieciaki ten taki pendrive, tą sztuczną inteligencję, w którą wgrał swoje, swoje jestestwo, swoją świadomość Joker, Jack Najpierw przed śmiercią. No to jest ta sztuczna inteligencja, z którą Batman toczył dyskusję w poprzednim tomie. No i one udają się na taką podróż, można powiedzieć, aby poznać swojego ojca, którego no, poznać nie miały okazji, bo po prostu on zginął, tak? No i oczywiście sprowadza to na dzieciaki mnóstwo kłopotów, no bo z, no, zaczynają poruszać się po niekoniecznie bezpiecznych dzielnicach, a do tego okazuje się, że będą mieli okazję spotkać się z wrogami Batmana i Jokera, z fanami Jokera, co także nie będzie specjalnie dla nich może optymistyczne, no i kiedy Harley Quinn zorientuje się, że dzieciaki jej nawiały wespół z Jackiem Napierem, no to z jednej strony widzimy właśnie jak Harley rusza w pogoń za dziećmi, żeby je uratować i oczywiście dać im szlaban na wieki wieków. No i to też prowadzi do pewnych perturbacji, dlatego że dołącza do niej no, Neo-Joker to też jest postać z jednego z wcześniejszych tomów, które się sprzymierzają. Okazuje się bardzo szybko, że Neo-Joker, która już nie chce tak być tytułowana, bo pojawia się tutaj nam kolejny przerobiony nieco wątek z głównego uniwersum, czyli pojawia się tutaj nam związek Harley Quinn, w tym przypadku właśnie Neo-Joker z Poison Ivy. No i Neo-Joker będzie miała swój interes, aby poszukiwać tej sztucznej inteligencji z Jokerem, no i to jest taki album, który będzie nam łączył wiele wątków, wiele postaci, no bo właśnie wróci Neo-Joker, pojawi się w pewnym momencie Mr. Freeze, który także doczekał się swojej historii w ramach, w ramach tego, jako uniwersum tych dodatków z serii Batman Biały Rycerz przedstawia, pojawi się oczywiście w pewnej roli sam Bruce Wayne, czyli Batman, no i to wszystko będziemy śledzić na tych właśnie sześciu zeszytach. No i ja od razu wam powiem tak, że jeżeli jesteście fanami uniwersum Mrocznego Rycerza właśnie w tej wersji, czyli w wersji Białego Rycerza, no to na pewno warto po ten komiks sięgnąć, dlatego że Widać, że tutaj Katana Collins, Sean Murphy i Clay McCormack rozwijają cały czas to uniwersum. Tutaj pojawiają się pewne wątki, które będą na pewno miały istotne znaczenie fabularne w kolejnych tomach. Wydaje mi się, że pojawiają się tutaj pewne motywy, które mogą jakby mieć znaczenie w kolejnych tomach, a pojawiają się dokładnie tutaj. No tutaj nawiązuję chociażby do wątku pomiędzy Neo-Joker a Poison Ivy. Natomiast biorąc pod uwagę to wszystko, czyli że ten komiks będzie miał pewne znaczenie w perspektywie jakichś kolejnych tomów dalszego rozwoju uniwersum, no to, to jest historia mimo wszystko gdzieś tam poboczna. Jeżeli polubiliście się z tym uniwersum, no to myślę, że to jest tytuł dosyć sympatyczny, i to mówiąc, ja powiem, że chyba dla mnie to jest mimo wszystko najsłabszy komiks z całego tego uniwersum. I to wliczając właśnie też te miniserie, to co mieliśmy o Red Hoodzie, czy właśnie tą miniserie o Mr. Freeze. No bo mam wrażenie, że tu ta historia jest najprostsza. To ja się najpierw dziwiłem, że to jest w ogóle tylko 6 zeszytów i to wydane właśnie w pojedynczym tomie, bo do tej pory to no nawet jak te historie były krótsze, no to, to dostawaliśmy w tomie coś jeszcze. Tutaj chyba po prostu nie było właśnie tego coś jeszcze do wydania, no bo tak jak wspominam ten komiks ukazywał się w latach 2022-2023 i chyba jest najświeższym dziełem z tego uniwersum, no ale to nie zmienia postaci rzeczy, że ta historia jest dosyć prosta i pomimo tego, że autorka, autorzy próbują ją nieco skomplikować, no to w zasadzie to jest komiks z gatunku dla fanów. Jeżeli właśnie polubiliście te postacie, no to mówię, mamy tutaj pewien rozwój dalszy postaci Jokera, pewną ewolucję Ewolucję Neo-Joker, pewną ewolucję w ogóle historii rodzinnej Harley Quinn, Wayna, Jacka Napiera i, i dzieciaków. Mamy w końcu właśnie teasowanie pewnych wątków na przyszłość, ale z drugiej strony ja miałem poczucie, że w przeciwieństwie do chociażby Batman, Biały Rycerz przedstawia Harley Quinn, tutaj ten pomysł jest taki najbardziej dla mnie miałki no bo jednak, nie wiem, o Harley Quinn też wspominałem, że to nie jest jakiś ósmy cud świata że, że lepiej bawiłem zdecydowanie się na tym głównym, wcześniejszym tomie, czyli to był Beyond czyli to nawiązanie do tego Batmana przyszłości że się tak wyrażę ale no tam mieliśmy bardzo fajny pomysł związany z zakorzenieniem całej tej historii w świecie filmu, z jakąś zagadką takie, to, to, taką trochę w stylu komiksu noir ten temat zaraz wróci ale o tym za chwilę no tutaj mamy no, w zasadzie taką dosyć prostą historyjkę o tym że dzieciaki chcą poznać swojego ojca no i prowadzi to do określonych nieprzyjemnych konsekwencji które dorośli będą musieli posprzątać no wszystko dla mnie rzecz spoko i pewnie mówię, z perspektywy fanów Uniwersum rzecz godna uwagi, a pewnie i po prostu konieczna do przeczytania. Natomiast jeżeli, nie wiem, nie po drodze wam jest z Uniwersum Białego Rycerza, bo pomimo tego, że ja uważam, że to są świetne komiksy całościowo i ja bardzo lubię to, co... Sean Murphy i spółka robią z tymi postaciami, jak prezentują właśnie różne wersje znane tych postaci, jak stworzyli właśnie tę dziwną patchworkową rodzinę wokół Harley Quinn, to, no to nie jest tak, że to są tylko takie głosy i ja znam czytelników, którzy się od tej serii odbili, no to jeżeli się odbiliście na jakimś etapie od Uniwersum Białego Rycerza, no to uważam, że pokolenie Jokera absolutnie Was do powrotu nie, nie skłoni. No i to tyle. Warto. Ja uważam, że to nadal seria pokazuje, że potrafi się rozwijać w ciekawych kierunkach. To, co też jest ważne, od tego zacząłem, że trochę zdziwiło mnie, że Mirka Andolfo odpowiada tutaj za rysunki. Podobały mi się te ilustracje, one są dosyć ekspresywne, atrakcyjnie prezentowane, dużo się dzieje na tych kadrach. No, i Ja byłem całościowo zadowolony i, i uważam, że to też jest aspekt akurat pozytywny, jeżeli chodzi o ten tytuł. Ale nie przedłużajmy i tak jak powiedziałem, że za chwilkę wrócimy do historii spod szyldu Kryminału Noir. No to właśnie przyszła na to pora, bo podyskutujemy, a raczej ja Wam poopowiadam w tej chwili o Gotham Rock I. Jest to album ze scenariuszem Toma Kinga i z rysunkami Fila Hestera. Kolory nakładała tutaj Jordi Belair, co też będzie miało pewne znaczenie i jest to komiks no, bardzo ciekawy, interesujący i nietypowy. To jest ponownie opowieść sześć zeszytowa, która ukazywała się w latach 2022 i 2023. I zacznę od czegoś, co pewnie część z Was zdziwi. Cieszę się, że słuchałem wcześniej chłopaków z Groty Nietoperza, którzy mnie w tym aspekcie uświadomili, bo wbrew temu, co mi się wydawało, jak zacząłem lekturę jak ją skończyłem, bo to tak naprawdę post-factum się dowiedziałem o tym, to nie jest DC Black Label. Czyli to formalnie jest, wydaje mi się, komiks, który można traktować jako element głównego uniwersum DC, co jest, mam wrażenie, że trochę dyskusyjne, ale wrócę do tego gdzieś w podsumowaniu i zacznę od tego, z czym mamy tutaj do czynienia. Dlaczego tutaj mamy w ogóle Gotham rok pierwszy? To jest historia, która rozgrywa się w latach 60 właśnie w Gotham i jej bohaterem głównym jest niejaki Slam Bradley, jest to postać, która... W komiksach z Batmanem ukazała się, czy w ogóle w komiksach DC ukazała się po raz pierwszy, czy pojawiła się po raz pierwszy lata, lata temu, bo z tego co sprawdzałem, to chyba jego pierwsze pojawienie się miało miejsce jeszcze przed pojawieniem się samego Batmana, czy Bruce'a Wayne'a, czyli jest to naprawdę wiekowa postać. Tutaj Tom King trochę zmienia to, kim ta postać była, no bo to był gliniarz, tutaj to jest prywatny detektyw ex-Gliniarz który był kojarzony z tym, że no to był taki gliniarz jakby właśnie z dawnej epoki. Bardzo, nie wiem, bardziej szowinistyczny, bardziej rasistowski, wyszczekany, sięgający po pięści. No tutaj trochę Tom King sobie z tym wątkiem pogrywa, ale do tego przejdziemy. No a jak to się łączy z Batmanem i z Gotham? Otóż tutaj główny wątek będzie się kręcił w oku wątku dziadków Bruce'a Wayna, czyli nawet nie rodziców, ale dziadków i ten rok pierwszy związany jest z tym, że kiedy my poznajemy Gotham City, to jest to miasto, które no nie powinno się Wam kojarzyć jednoznacznie z tym syfem, brudem, mrokiem, które w tej chwili są kojarzone z Gotham, dlatego, że raczej jest tutaj sugerowane, że o ile jest to miasto, które jest bardzo mocno podzielone na dwie części: na taką powiedziałbym bogatszą, bardziej ustabilizowaną część, tą białą, oraz część, którą zamieszku zamieszkują czarni mieszkańcy, czy coś tam laty nosi. No wiecie, to są lata jeszcze 60., czyli segregacja ma się tutaj. Dobrze, no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że samo miasto wydaje się być miastem bezpiecznym. Ma to oczywiście swoją cenę, bo tutaj widzimy między innymi jakie działania policji doprowadzają do tego, że... W mieście wydaje się być dosyć bezpiecznie, no ale to się będzie zmieniało. To, to właśnie ta historia, którą śledzimy na kartach tego komiksu, to jest ta historia, która ma być opowieścią graniczną i która ma nam zaprezentować, jak to się stało, że właśnie Gotam stało się tym miastem, takim zasyfionym, pełnym brudu, mroku, które możecie kojarzyć z obecnych komiksów. No i jeżeli lubicie kryminały noir... No to ja od razu powiem, że to jest absolutnie komiks dla Was. Slam Bradley to jest po prostu archetypiczny detektyw właśnie z kina noir, czy z kryminału noir. Pojawia się w jego agencji detektywistycznej pewna kobieta, jak się możecie domyślać, pewna femme fatale, która zleca mu teoretycznie proste zadanie ma się zjawić w domu Wayne'ów z pewną przesyłką no i to uruchamia lawinę zdarzeń, bo okazuje się, że została porwana malutka córka Wayne'ów księżniczka Wayne'ów, której nikt od pewnego czasu nie widział no a w przesyłce, którą on dostarczył jest jasna sugestia, że przynajmniej jeżeli nie on odpowiada za to porwanie, czyli Slam Bradley to w porwaniu jakoś maczał palce i współpracuje z porywaczami, a pikanterii wszystkiemu dodaje to, że na liście mamy znaczek Batmana i to wróci dlatego, że mamy tutaj pewien, pewien taki refren, mikry refren i takie małe w zasadzie nawiązanie do postaci Batmana, bo wiekowy Slam Bradley opowiada właśnie całą tę historię Bruce'owi Wayne'owi w kostiumie Batmana. No i będziemy stopniowo... Poznawali całą tę intrygę, która rozgrywa się tak jak to w klasycznym kryminale. Sir Brad będzie obrywał po gębie ostro od w zasadzie wszystkich, będzie miał cały czas wiatr w oczy, będzie tutaj dużo polityki, wielkich pieniędzy romansów zakulisowych gier, jakichś zmian frontów itd., itd. Oczywiście będą tutaj FEM Fatal i będzie to rozwiązanie zagadki, które spowoduje, że no, kiedy karty zostaną odkryte, to nic nie będzie takie samo. No i tak, no Tom King to jest scenarzysta, którego przedstawiać pewnie fanom komiksu nie trzeba. On pisał ten długi ran sprzed kilku lat, który odcisnął swoje piętno na komiksach z Batmanem, ale to jest w ogóle uznany scenarzysta, który uchodzi za właśnie dużego specjalistę od takich miniserii. No i tutaj, jeżeli lubicie Kryminał Noir, wydaje mi się, że dostarczył po całości. Jest to historia tyleż klasyczna, co bardzo dobrze rozpisana, bardzo dobrze poprowadzona. Te kolejne zeszyty intrygują, te twisty są sprawnie poprowadzone. Jest to ciekawie prezentowane, jeżeli chodzi o zmianę frontów, o ewolucję postaci, kiedy właśnie, nie wiem, poznajemy motywacje poszczególnych osób, co się kryje za poszczególnymi wątkami, za poszczególnymi historiami. Do tego, tak jak mówię, no tutaj King Wykorzystuje pewne motywy z uniwersum DC, jak właśnie chociażby wątek postaci Slama Bradley'a, nadając im zupełnie nowy kontekst, no bo w zasadzie tutaj Slam to już jest skrajnie inna postać o innej tożsamości wręcz, czy innym pochodzeniu niż to było w tych klasycznych komiksach co jest bardzo ciekawym wątkiem, bo to się wszystko wpisuje właśnie w ten taki splot polityki pieniędzy w tych wątków związanych z podziałem tego miasta na dwie części i kiedy właśnie no, weźmiemy pod uwagę, że mamy to zestawienie z jednej strony takiego gościa z nizin pracującego w tej chwili chcąc nie chcąc dla bogaczy, którzy no, w teorii próbują coś zmienić na lepsze, a tak naprawdę no, my widzimy, że to, to pewnie nie do końca chodzi właśnie o to jakieś mityczne lepsze, tylko mm, o to, żeby jeszcze rodzina Wayneów stała się potężniejsza. No tak czy siak, jakby na poziomie e, kryminału noir e, naprawdę ta historia się sprawdza i uważam, że jej domknięcie, to do czego prowadzi, jest e, bardzo interesujące. Ale... Ale jest tutaj jedno ale, dlatego że ja osobiście mam trochę wątpliwości na ile ten komiks jest komiksem interesującym i, i że się tak wyrażę, niekontrowersyjnym dla fanów Batmana. Dlatego, że King, tak jak wspomniałem, on wykorzystuje pewne patenty, pewne motywy znane z uniwersum DC, z uniwersum Batman, aby do nich nawiązywać. Nie wiem, pojawiają się jakieś nazwy uliczek, pojawiają się jakieś różnego rodzaju nawiązania do innych kwestii, ale w tym wszystkim istotne jest to, że oprócz tych wydarzeń granicznych, które doprowadzają do tego, że Gotham się zmienia i w pewien sposób podupada, no tutaj mamy też wątki, które mają swoje odbicie, czy powinny mieć swoje odbicie, bo stawiają w nieco innym świetle nie wiem historię rodziny Wayneów. I z tej perspektywy właśnie to, że ten komiks jest nie w ramach DC Black Label, tylko w ramach tej takiej standardowej linii wydawniczej, wydaje mi się, że jest to dyskusyjne. Bo wiecie, z jednej strony to jest tak, że komiksy często kombinują, nawiązują do siebie, coś tam retkonują, zmieniają i tak dalej. No ale tutaj wydaje mi się, że dostajemy wątek, który w teorii, Powinien mieć pewne jakieś reperkusje, przynajmniej dla samej postaci Batmana. Czy takowe ma, tego nie wiem, no bo z jednej strony ta seria zakończyła się w 2023, ale ja nie czytam tych głównych tasiemców o Batmanie, tylko raczej się skupiam na tych pojedynczych albumach. No i do tego mamy tutaj pewien wątek taki batmanowski stricte, no bo tak jak powiedziałem na tych listach od porywaczy dziecka mamy znaczek Batmana, To też mi się wydaje bardzo mocno dyskusyjne i trochę nie wiem jakby co King chciał nam tutaj zaproponować czy zasugerować, bo w zasadzie interpretacja tego wątku czy to co stoi za tym wątkiem tego Batmana w zestawieniu z tym Batmanem, którego znamy i jego motywacjami. No, dla mnie to jest jakby bardzo dyskusyjne, bo to jest: wiecie, jednak porówna to, to będzie coś, co będzie porównywane. I oczywiście można to rozgrywać w teorii na kontrze, no ale, no ale to będzie jakoś budziło skojarzenia. No nie wiem, dla mnie to jest naprawdę rzecz taka dyskusyjna, i aż trochę się dziwię, że tak jak szukałem sobie po recenzjach, to mam wrażenie, że ten komiks nie wzbudził jakichś wielkich kontrowersji, co jest dla mnie trochę dziwne, bo nie wiem, jak wspominałem chociażby nie wiem trzech Jokerów, to, to tam było bardzo dużo dyskusji, jak tak w ogóle można i, i, i jak to twórcy, nie wiem, depczą, czy, czy robią źle słynniejszym poprzednikom. No a tutaj dostajemy wątki, czy elementy, które, no mówię, w teorii powinny bardzo mocno zaważyć na postaci Bruce'a Wayne'a, czy, czy samego Batmana, i w zasadzie mam wrażenie, że nikogo to nie obeszło, no chyba, że to jest po prostu że właśnie na tle mała, że jednak wszyscy sobie machnęli na to ręką na zasadzie, że a, znowu to zredkonują. No czy tak będzie, czy, czy nie będzie, no to nie wiem, może się o tym przekonamy w przyszłości. Przy czym, żeby była jasność sytuacji, ja uważam, że to jest naprawdę świetny komiks na poziomie fabularnym. I kupuję go w kontekście tego tytułowego roku pierwszego, jeżeli chodzi o Samogotam. To z czym mam problem, to jest właśnie powiązanie tej historii z samym Brucem Wayne'em, Batmanem i historią rodziny Wayne'ów, bo, bo tu, tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest coś, co, co, co może budzić u niektórych czytelników no, uzasadnione. Powiedziałbym kontrowersje i na koniec jeszcze warstwa wizualna. Ona jest bardzo dobra. Ja nie spotkałem się wcześniej z rysunkami Fila Hestera, bo Jordi Beller dosyć dobrze znam jako kolorystkę. Nie jeden komiks w jego wykonaniu czytałem. I tutaj ten duet bardzo dobrze pracuje ze sobą, bo te rysunki Hestera pasują do konwencji noir te postaci są często lekko kanciaste, te rysunki są takie właśnie powiedziałbym mocno ciosane i nawet nie wiem, momentami mi się to kojarzyło trochę ze stylem różnego rodzaju naśladowców Majka Mignoli, którzy nie wiem rysowali trochę w jego stylu komiksy o Hellboyu, gdzie wiecie jest gruba kreska, dużo tuszu, takie mówię grubo ciosane postaci, ale to bardzo dobrze pasuje do tej konwencji kryminału Noir a dodatkowo całość podbijają właśnie te kolory Jordi Belair, która no, potrafi się tym zabawić nie? jest dużo czerwonego w jakichś mroczniejszych scenach, są bardziej miękkie kolory jeżeli tego wymaga sytuacja jest dużo ocieniowania czy mroku kiedy właśnie, nie wiem, nasze postacie muszą się skryć w mroku jest kilka różnego rodzaju fragmentów scen które są bardzo zmyślnie rozgrywane na takich intensywnych kolorach w kontrze do, nie wiem, takich brudno-niebieskich, brązowych, które gdzieś tam dominują, także to jest naprawdę wizualnie bardzo dobry komiks, no i całościowo, no, uważam, że to jest jeden z ciekawszych komiksów tych albumów DC, które ja w ostatnich miesiącach przeczytałem, także ja szczerze polecam, ale no, jeżeli jesteście takimi die diehard fanami Batmana, no to ostrzegam, że może was tutaj coś ukłuć i, i może wam coś nie grać, no ale, ale to liczę, że jeżeli tak jest, to może dacie znać i pochwalicie się, czy wam się to faktycznie wydaje kontrowersyjne, czy ja przesadza. No a za dzisiejszy odcinek ja już dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Kolejny usłyszycie pewnie bardzo wkrótce, bo on już jest nagrany i czeka na publikację. Także cóż, dzięki za uwagę, do usłyszenia w przyszłości. Cześć!